เก้าสิ7เจ็ําสิบเันธานซีสปอยนิกิี่ปอยเขาหลับทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ On zasnął chociaż grał telewizor. On zasnął chociaż grał telewizor. k a u yeng yu, thang thi d u k lao. On jeszcze został chociaż było już późno. On jeszcze został chociaż było już późno. k a u mai ma, thang thi lau nat gan lao. On nie przyszedł chociaż byliśmy umówieni. On nie przyszedł, chociaż byliśmy umówieni. Telewizor był włączony. Pomimo to r a t a t z a n g był t u ż d z a t e z o nie w i ą c z i a ł że jestem tu. b y ł o już późno. Pomimo to on jeszcze został. Było już późno. Pomimo to on jeszcze został. เรานัด a n นแล้วถ u งอย่างนั้นเขาก็ไม่มา Byliśmy umówieni. Pomimo to on nie przyszedł. Byliśmy umówieni. Pomimo to on nie przyszedł. ทั้งที่เขาไม่มีใบขับขี่ Chociaż on nie ma prawa jazdy, jeździ samochodem. Chociaż on nie ma prawa jazdy, jeździ samochodem. Tęmężtnonlern, Kawałka kąpał rzeź. Chociaż ulica jest śliska, on jedzie szybko. Chociaż ulica jest śliska, on jedzie szybko. เขาขี่จ <m> ักรยานทั้งทางที <any> ่เขาเมา chociaż on jest pijany jedzie na rowerze chociaż on jest pijany jedzie na rowerze เขา <m> ไ <any> ม่มีใบขับขี่แล้วยังขับรถ on nie ma prawa jazdy pomimo to jeździ samochodem on nie ma prawa jazdy pomimo to jeździ samochodem ทั้งๆที่ถนนลื่นเขาก็ยังขับรถเร็ว Ulica jest śliska. Pomimo to on jedzie tak szybko. Ulica jest śliska. Pomimo to on jedzie tak szybko. เขาเมาแต่เขาก็ยังขี่จักรยาน On jest pijany. Pomimo to jedzie na rowerze. On jest pijany. Pomimo t เ jedzie na rowerze เธอหางานไม่ได้ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัย ona nie może znaleźć pracy chociaż skończyła studia ona ว่าเธอไม่ไปหาหมอถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม Ona nie idzie lekarza, bóle. do le za, chociaż ma เธอซื้อรถถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตามเธอจบมหาวิทยาลัยแล้วแต่เธอก็หางานไม่ได้ Ona skończyła studia, pomimo to nie może znaleźć pracy. Ona skończyła studia, pomimo to nie może znaleźć pracy. Ona ma bólę, pomimo to nie idzie do lekarza. Ona ma bólę, pomimo to nie idzie do lekarza. Ona ma bólę, pomimo to nie idzie do lekarza. Ona nie ma pieniędzy, pomimo to kupuje samochód. Ona nie ma pieniędzy, pomimo to kupuje samochód.